Podnośnik, podcast amatorski Bardzo amatorski, zapraszam do wysłania Kolejnego odcinka, dzisiaj właśnie Mamy kabaret moralnego niepokoju Kabaret numer jeden Bez wątpienia, wiele superlatyw Można powiedzieć pod ich adresem, ale nie jest to Konieczne e, Wszyscy znają ten kabaret Oczywiście możemy nie znać nazwisk Dlatego przypomnę Kto tworzy Tę grupę kabaretową Robert Górski, Przemek Borkowski Mikołaj Cieślak, Katarzyna Tarzyna Pakosińska, Rafał Zbieć. To właśnie jest grupa yy, aktorska, yy, jeśli chodzi o muzyków, Wojtek Orszula gra na gitarze, a Bartek Kraus na akordeonie i śpiewa yy, Wojtek Orszulak jest menadżerem. Yy, kabaret moralnego niepokoju w akcji. Szanowni Państwo, kabaret moralnego niepokoju przedstawia program pod tytułem Czarny Kot nie jest jak dziewczyna. Też trzeba uważać, żeby nie zaszła. Rdą! <grystanie> Taki żołnierski żart! Czy operacja się udała? Prawdę mówiąc, najlepiej wyszła narkoza. <grystanie> ja bym chciał, żeby pan mi wyrwał ząb. Jeden? Jeden. Proszę pana, ma pan cholerne szczęście. Akurat trafił pan na promocję. Za dwa usunięte zęby trzeci usłam gratis. Zapraszam. Tabaret moralnego niepokoju jest w czasie olbrzymiej trasy koncertowej, 112 miast. Przejechali do Stanów Zjednoczonych, dawali występy w trzech Stanach, New Jersey, Connecticut i Nowy Jork. Udało mi się zobaczyć ich występ na Ridgewood, to jest na Queensie Queens, to jest jedna z dzielnic Nowego Jorku. I właśnie po tym występie artyści, którym dziękuję za to, że znaleźli czas dla słuchaczy Podnośnika. Artyści mogli przekonać się jak bardzo amatorska jest to audycja, audycja Podnośnik, niezależna. Poszedłem tam kompletnie nieprzygotowany. No cóż, ważne żeby iść. Zapraszam. Kabaret Moralnego Niepokoju. Niezależna audycja internetowa z Brooklynu, Podnośnik, 25 września, jesteśmy w sali przy kościele na Rydziut kabaret moralnego niepokoju po występie. Jakie wrażenia? Oddaję mikrofon. Ja was pamiętam w ogóle z Karuzeli, osiedle Konarskiego. Lata 90., koniec lat 90. Wy tam zaczynaliście. Może zacznijmy od początku. Wy studiowaliście polonistykę na Uniwersku, Teraz jest, jesteście w Ameryce. Zacznijmy od początku. Jak to było? <śmiech> rzeczywiście, zgadza się. Studiowaliśmy polonistykę i rzeczywiście występowaliśmy w klubie Karuzela na Jelonkach, ponieważ mieszka tam niedaleko Wojtek, który właśnie pije wodę i <śmiech> załatwił nam wtedy możliwość występowania tam, a to było dobre miejsce, bo dla studentów zawsze się fajnie grało i można było e, sobie przepróbowywać nowe sketcze i nowe programy, więc e, chętnie wracamy myślami do tego miejsca, do karuzeli. Brawo! Brawo, Brawo! dziękuję bardzo. Brawo! Wout Obama! E, I co? Rzeczywiście studiowaliśmy polonistykę e, w Warszawie no i Jakoś tak wyszło, że od słowa do słowa założyliśmy kabaret i z tym kabaretem już kilkanaście lat wędrujemy po świecie, aż w końcu dotarliśmy do Stanów. A o jakie, jakie wrażenia po występie? O to muszę spytać mojego kolegę, który zapiera się y, rękami i siedzi obok mnie w kalesonach, Mikołaj Cieślak. Oczywiście nie mam żadnych na sobie kaleszon, nigdy nie noszę kaleson. Stany Zjednoczone to jest kraj stworzony dla mnie. Zaczynaliśmy w Karuzeli i ja wtedy wiedziałem, że kiedyś będę w Nowym Jorku. I będę tutaj występował. Nie, nie jesteście zawiedzeni. Nie, przeleciliśmy tu samolotem w ogóle. Brawo! John McCain, the leader, you can believe in. Stało, że w ogóle tyle lat występujecie razem. Łączą nas pieniądze i alkohol, a dzieli w zasadzie też alkohol i też pieniądze. To, to tylko, tylko, tylko z Kasia. natomiast Mikołaj i Rafała płeć łączy, wbrew pozorom. Otóż e, e, znaczy w, w, tym, w tym wieku pierwszy, a ta, w tamtym nie byliśmy wcale. W a, to, to, to, to, to, to ja drugi, bo ja byłem na Kubie. Nie wiem, czy to w Stanach można mówić. A tam jest znacznie gorzej. Znacznie gorzej, znacznie gorzej. Znacznie gorzej. To ja może teraz pytam się Rafała. Rafał. Rafał, powiedz mi, jakie są twoje przemyślenia dotyczące, dotyczące struktury, struktury ekonomiczno-społecznej Stanów Zjednoczonych. Proszę Cię. Ja chciałem powiedzieć, że w Stanach mi się bardzo podoba i w ogóle nam wszystkim się podoba, bo jest tu gorąca polska publiczność. Jak widzicie Państwo, zignorowałem idioteczne pytanie mojego kolegi. Jest tu gorąca publiczność i bardzo nam się wspaniale występuje dla polskiej publiczności, bo w ogóle nie czujemy różnicy między tymi miastami, między Nowym Jorkiem i graliśmy w okolicach, a właściwie z polską publicznością w Polsce. I to jest tak, jakbyśmy no, wczoraj byli, nie wiem, gdzieś w Kutnie, w Kaliszu, we Wrocławiu, a dzisiaj jesteśmy. jaką publicznością jeszcze się w Przepraszam w ogóle Państwa serdecznie, to chyba w internecie da się wykosić takiego Mikołaja tak który swoimi głupimi dopowiastkami to chce zniszczyć naszą wspaniałą audycję i mój aksemitny głos. Wszystko nam się podoba, chociaż jest taka różnica, że w Polsce akurat po jednym występie, który mamy na drugim końcu Polski wracamy do domu i jesteśmy w ciągu pięciu godzin. A jakbyśmy tutaj mieli wracać, no to chyba byśmy przez 20 lat nie wrócili do domu po jakiejś takiej konkretnej trasie w Stanach. Więc ten kontynent stoi przed nami otworem i mam nadzieję, że go kiedyś jeszcze pod dziurą. Każdy, każdy kojarzy, jak tam co mu tam w głowie gra. Hall. Taka była kiedyś ten, kiedyś była taka aktorka, Annie Dziura. No. <śmienicza> no Robert Artur, Artur, Artur Marek napisał e, e, nowy testament. A nie, Holy święty. E, to przepraszam to, serdecznie to w ogóle wpływ chyba promieniowania UV e, na, ty, na tej szerokości geograficznej, Oprócz tego, że strasznie nam się podoba, bo to jest gorąco, a w Polsce jest zimno, jest jesień a tu jest lato i chodzimy w krótkich rękawkach, a mikoło nakupił tak zimowych kurtek. A teraz zapytam Kasi, jak jej się Kasi, Kasi podoba w Ameryce? Jak się podoba Kabaret w Ameryce i Ameryka w Kabarecie? Dzień dobry, to, to, to teraz ja, moja kolej. Jestem w Stanach po raz pierwszy. W Nowym Jorku jestem po raz pierwszy. Nie, mam ogromny problem z przestawieniem się na, na czas amerykański. Jesteśmy tu już niedługo, już zaraz tydzień. I cały czas jestem śpiąca, śpię w dzień, śpię w nocy, śpię na stojąco, śpię na ulicy i mam problem z oglądaniem czegokolwiek. Ale mówiąc poważnie, pierwsze kroki skierowałam do Central Parku, ponieważ bardzo chciałam Są zobaczyć... Co dzień na no, przez przez moment się przebudziłam i poszłam sobie obejrzeć... Nie, chciałam zobaczyć miejsce, gdzie został zastrzelony John Lennon. I zobaczyłam Dakotę, zobaczyłam Imagine i jestem bardzo z tego zadowolona. Byłam na Empire State Building. Także no ja coś też przeszedł. Jakim? i oczywiście starałam się przedzierać przez płynące ulice Nowego Jorku, które mnie przerażają. Ja jestem jednak wioskowa baba i kiedy, kiedy muszę, a ja mieszkam pod Warszawą, mieszkam w spokojnym małym Milanówku. Więc kiedy zjawiłam się w, Nowy, w Nowym Jorku, szczególnie na Times Square, to po prostu dostałam szał kolorystyczno-dźwiękowego i myślałam, że nie wyrobię. I musiałam natychmiast udać się coś zjeść i muszę powiedzieć, że steki są wyśmienite. Jestem po prostu zakochana tutaj w jedzeniu. Jestem tutaj przez tydzień i się ani razu jeszcze nie zawiodłam. Steki są medium idealne po prostu, Jeżeli idealne. Jeżeli chodzi o czas Polski, to go się <laughs> robi to, co w Polsce je w pół, o, o, o północy. Ja czy jem na że, i śpię? Chciałem powiedzieć, że, że Kasia jedyna z nas nie pije alkoholu i stąd jej problemy z procesowaniem się do różnych rzeczywistości i różnych czasów. Przepraszam. W ogóle, jak wy Państwo tutaj funkcjonujecie w tym czasie? To trzeba w środku dnia się, w środku dnia się kładzie spać, a w środku nocy się wstaje. No niemożliwe to jest w ogóle. Może oddamy, oddamy Państwu Nie, Państwo dali nam. Ale pytanie Ma. masz jakieś pytanie. Gdzie no um, przejechaliście? Kiedy był pierwszy koncert? Kiedy jest ostatni koncert? Bo ostatni mat jest Connecticut, prawda? Nie, Chicago. Chicago? Chicago. Chicago. Nie jesteście zawiedzeni tą... Jak, y, jak to jest? Wami tu siedzimy na świetlicy, tutaj tak przaśnie, Każdy i, myśli, że Nowy Jork to jest właśnie... Każdy wydaje mi się, że każdy artysta, który przyjeżdża tutaj do Stanów Zjednoczonych, to wydaje mu się, że będzie występował na wielkiej scenie przed mm -hmm. wielką publicznością. Nie, no my znamy relacje naszych innych kolegów z tego, jak tu wyg wszystko wygląda, więc jakby chyba zostaliśmy, mówię o wszystkich, to czego się spodziewaliśmy, że nie będziemy występować w murowej sali na 110 piętrze właśnie Empire State Building, tylko tam, gdzie są Polacy. Występujemy rzeczywiście w kościele czy pod kościołem. I mam już też doświadczenie w tych sprawach, ponieważ występowaliśmy w kościele w Irlandii, w New Ross chyba, prawda? Byłem, w, w, w, byłym, w byłym kościele. Więc te warunki są oczywiście dla nas trochę egzotyczne, ale sympatycznie tu jest. Ale zapełnia się sala, chyba zapominałem. są mikrofony, światło to wszystko i wygląda. No, tak no, się... że to w kościele jest kosz, jest kosz do kosza. Skoro, skoro w kościele się gra w kosza, to może tak wystąpić. Tak, siedzą. Rozumiem, że tu się ogniskuje życie kulturalne Polaków, więc tutaj też występujemy. Bardzo proszę. Przyjechaliśmy e, tydzień temu e, i zdążyliśmy wystąpić w, no, e, cztery razy już tutaj, trzy razy w, na Green Pointie, tutaj e, w New Britain. I jeszcze, jeszcze gdzieś mylą się te hmm. mi naz, nazwy, Pasaik i jutro y, Peter Piotr Byczkowski, nasz wspaniały przyjaciel od wczoraj. Właśnie, nawet, nawet muszę powiedzieć, że księża też wyglądają tu nieco inaczej niż u nas. E, i chciałem powiedzieć właśnie, że księ księża też wyglądają tu nieco inaczej. <laughs> Ale bardzo to jest przyjemne. Właśnie za chwilę idziemy na spotkanie, żeby sobie porozmawiać się dowiedzieć. Na poczęstunek. Na poczęstunek. I rzeczywiście gramy jeszcze jutro gdzieś, nie wiem gdzie. Connecticut. I lecimy do Nowego, do, do Chicago, żeby tam wystąpić w Kopernikusie. W 2000, oh. 2000 ludzi, o. poważnie? W 2000 przeseł nas, zobaczy. <laughs> a ile <laughs> ludzi, to zobaczcie. Tak, no ja i... Czujecie, jesteście najfajniejszym, najśmieszniejszym, najlepszym polskim kabaretem. Powtórzę jak... to, co pan powiedział, jesteśmy najśmieszniejszym, najlepszym kabaretem. Tak, tak to, jak, wam, jak, jak, jak wam z tym się żyje? E, no nie myślimy. No to spytać, jak się żyje tym, to nie są jak się światłom tego. Nie, To, to, to jest nie, dobre pytanie. Nie, ale to nie da. Nie powtarzamy sobie tego codziennie, ale też jakby jesteśmy e, skromni dosyć, więc wcale w ten sposób e, nie. nie, nie, nie nie myślimy, bo mam dużo znajomych innych w kabaretach w różnych i wszyscy są bardzo fajni, więc cieszymy się również e, swoimi sukcesami, ale naszych kolegów sukcesami również. I to znaczy, gdybyś... <laughs> ale będziemy powtarzać wszystkim te, te słowa, które usłyszeliśmy od pana, za które bardzo dziękujemy. Proszę. usłyszeliśmy, nie to Nie wiem, czy jesteśmy najlepsi w Polsce. W Ameryce nas uważają najlepszy polski kabaret. Nie, ale chętnie mogę przyjąć uwagę, że jesteśmy najlepszym kabaretem w Ameryce. Pol Polskim? A... Nie, w ogóle. <laughs> zadam Dla pytanie mamy do Was. A, a czy w Stanach są takie kabarety, właśnie tego typu, że jest grupa pięciu osób, która przedstawia scenki, czy nie? E, są. To znaczy, tutaj są takie kluby stand-up comedy. A, ale I, stand no, jest jedna, osoba. jedna osoba, ale są też, zdaje się, że. I... Wydaje mi się, że są też takie grupy. Chociaż, że sama nie widziałam... One standing group. Ale rozmawiałam, nie. rozmawiałam nie. Z sobie dzisiaj z osobą tak. amerykańską, która powiedziała, że widziałam takowy, paroosobowy występ taki, Barretowe. tak, tak. Po angielsku. tak. Ale kręciła jej kamera i to wszystko później puścili w telewizji jako e, e, komedię, serial komediowy, tak. prawda? Bo to też może tak być. Nie. Także to nie będziemy Wam przeszkadzać, będziemy spadać i bo się Was zaprasza nam winą szalne, rozumiem? No o właśnie właśnie, Właśnie, oto nasz wspaniały organizator, któremu bardzo dziękujemy. Za, tutaj przez internet King za. King Kong, brawo! King Kong to naprawdę nikt! Piotr Byczkowski to naprawdę ktoś. Pod tym, pod tym hasłem chcemy, żeby został zapamiętany. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze tu przyjedziemy, a jak Państwo przy, my przyjdziemy, to Państwo jeszcze przyjdą. Tak, na pewno. Wszyscy jeszcze coś razem zrobimy. O, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Niezależna audycja internetowa. Sala przy polskim kościele na Onderdąg, na Ridżut. Wychodzimy po krótkiej rozmowie z artystami. Świetny występ, najlepszy polski kabaret. Tak pewnie długo pozostanie. Bez odbioru, tak Jola? Tak jest, bez odbioru. Był to podnośnik, niezależna audycja internetowa. Dlaczego niezależna? Między innymi dlatego, że od nikogo nie wziąłem ani jednego centa, dlatego mogę być niezależny, pozdrawiam, do usłyszenia.